dzisiaj będziemy, co będziemy sprawdzać? Złoto? W Temacie złota monetarnie? No, złoto generalnie jest takie miłe sercu, nie? Oczywiście, ale nie, ale może mniej się zajmiemy trendami, mniej się zajmiemy yy, prorokowaniem, jak to złoto pójdzie analizą techniczną, tylko bardziej spróbujemy to złoto wsadzić w system monetarny. Gdzie ono się aktualnie znajduje, gdzie się znajdowało i co może z nim dalej być w przyszłości? Złoto, jak to mówią, że to stary, znany temat i wszyscy... Yy. Jakby nie byli nisko albo wysoko na drabinie społecznej, to jak z, z, z widzą złoto, to się ślinią. Czyli, czyli, że coś w tym jest. To niekoniecznie jest atawizm jakiś <gryw> z dawnych wieków, jak to Alan Grinchman prorokował, ale ja go przebadałem z Sukinsyna Aha. i on jak był młody, taki zacięty, jeszcze taki zadziorny i energiczny, to było, no to było trochę lat temu. To były lata 70., 80. I on wtedy e, kilka prac na ten temat napisał, praktycznych i teoretycznych. I właśnie a propos złota, jego miejsca w systemie e, monetarnym, i on wtedy złoto nazywał jako aktywo rezerwowe. I, i, i nawet podstawowe aktywo rezerwowe. Ciekawe, mhm. bo później, jak już był sławny, jako był nazywany Wirtuos monetarny świata i tam wszyscy cmokali, jak on coś pierdnął w telewizorni, mhm. to było straszne poruszenie w mediach i i CNN się ślinił i ten, ten CNBC i, i, ta, i ta platforma ta, ta ekonomiczna też z tym, z tym wariatem, co tam bije w dzwoni i mówi, że kupuj akcje kupuj akcje, tak? To, to, to, to oni bardzo smokali nad tym Greenspanem w jego najważniejszej pełni, także wtedy to zmienił melodię i mówił o tym, że nie, złoto to taki relikt przeszłości, że to w ogóle jest do lamusa to nie jest, jest aktywu rezerwowe. Wprost, cytuję jego słowa, że on się wyparł tego. Ale później, jak już odszedł z, tej, z prezesury Fedu, to wrócił do starych grzechów i ostatnio całe otwarcie znowu promuje złoto i mówi, no proszę pana, złoto to zawsze było aktywu rezerwowe. <grywa> No właśnie, tak to jest z bankierami centralnymi, że oni w momencie, kiedy wejdą już do struktur banków centralnych, to całkowicie oddają się swojej walucie FIAT. Natomiast, no i złoto jest wtedy B. No. B cacy zależy tak naprawdę od, od, od aktualnie panującej sytuacji, czy złoto jest spegowane na przykład z, do, z dolarem, tak jak to było przed 1968 roku, czy też jest powiedzmy bankartem poprzedniego systemu, tak jak miało to miejsce przez y, lata 90., gdzie moim zdaniem nie do końca te banki centralne wiedziały, co z tym złotem zrobić. Natomiast y, Tutaj jest takie pokłosie, można powiedzieć, yy, szefa holenderskiego banku centralnego yy, doktora Jele Zilistry, jeśli dobrze Zilstry, holenderski język, ciężko, ciężko przeczytać. Yy, to był minister skarbu w latach 58-63, później 66-67 później jeszcze yy, minister rządu. I to był właściwie pierwszy taki bankier centralny tamtej epoki, który optował bardzo wyraźnie za złotem. I teraz, w tym momencie... W tym roku trafiły do nas dwie takie bomby, ponieważ banki centralne zazwyczaj zawsze mówią o swojej walucie, o powiązaniach. Kilkanaście tygodni temu najpierw holenderski bank centralny powiedział, że złoto, że przyszły system monetarny prawdopodobnie trzeba będzie oprzeć na złocie, co dało po prostu paliwa rakietowego dla wszystkich goldbagów, a teraz, to jest wiadomość właściwie z dzisiejszej chwili, z dzisiejszego dnia, to samo potwierdził już zawodnik wagi ciężkiej, czyli niemiecki bank centralny Bundesbank Bundesbank oficjalnie przyznał, że złoto jest kamieniem węgielnym stabilności dla międzynarodowego systemu monetarnego No Tak między nami mówiąc to, to nic nowego faceci nie powiedzieli bo my to wiemy nie od wczoraj tylko do, do, dosłownie od tysięcy lat Dokładnie. Bo od, od tych tysięcy lat ta rola e, rezerwowa kapitału kruszu jest zachowana, jest spełniona, się nie zmieniła ze względów wszelakich, między innymi fizyko-chemicznych. Mhm. No bo tylko grupa platynowców się nie rozkłada, nie podlega utlenieniu i żadnej innej erozji chemicznej w czasie długotrwałego przechowywania, czyli nie traci swoich walorów mechanicznych i chemicznych, czyli można bezpiecznie to składować w dowolnych warunkach, w dowolnym otoczeniu przez bardzo długi okres czasu No plus pozostałe rzeczy jak już się raz przyjmie jako środek wymienny taką substancję w miarę rzadką, bo, bo, bo na w skorupie ziemskiej jest tam, no, rzadko występuje, trzeba ją wykopać i w, przy ogromnych nakładach energii, to można ją później łatwo podzielić, bo to się daje szybko przetopić, można to na, na mniejsze jednostki, czyli, że nadaje się do wymiany, bo, bo, bo e, e, e, e, banknotu jak się go rozedrze no to już nie da się go później skleić ponownie w banku a monetę z odpowiednią wartością kruszcu a tym bardziej sztabkę można przetopić na, na mniejsze i zrobić równowartość w drobnych nominałach mm. bez utraty właściwie yy, nawet drobnego ułamka tej zawartości kruszcu więc no, to jest idealnie podzielne aczkolwiek ma problem. Ten problem wiąże się z tym, no, że no, jak każda rzecz na świecie ma ograniczenia i to jest ograniczenie na przykład wartościowe, ograniczenie wagowe no, i pewne y, przyzwyczajenia nowożytnej bankowości polegającej na tym, no, że bankowości Kruszcu nie da się oszukać, nie da się jej, jej rozdąć i nie da się jej przyciąć do nowej formuły rezerwy cząstkowej, mm -hmm. która z definicji jest systemem ekspansywnym, wykładniczym, gdzie tworzy się nowy dług z niczego, tam z cząstkową rezerwą, czyli że następna wersja czy następne cykl kredytowy jest większy od poprzedniego w związku z tym cały czas na, na rynku pojawia się coraz to nowy pieniądz i ten nowy pieniądz napędzający koniunkturę jest źródłem zarówno inflacji jak i wszystkich innych procesów jako taki stały element krajobrazu jeżeli mówimy natomiast o złocie no to nie, nie ma mowy o rezerwie cząstkowej no bo nie da się tego w ten sposób zrobić, no bo w skarbcu albo jest złoto, albo go nie ma. Nie możemy go napisać, że mamy dam panu kwit na następną tonę. To co prawda na rynku futures to, to funkcjonuje zwłaszcza w tych funduszach GLD i tym podobnych, nie? Mhm. To wiemy, że to tak działa na zasadzie rezerwy cząstkowej i tam obrót fizyczny na futuresach to jest poniżej jednego promila. Jednego promila obrotu i ciągle maleje, czyli że można lewarować te, te futuresy papierowe na dowolnie tak samo jak każdy inny papier, no to już sprawdzono w praktyce nie? że te, te giełdy działają mimo ogromnego napięcia no, no nie doszło do, do niewypłacalności żadnej z nich, no bo złoto teoretycznie fizyczne jest tam handlowane w minimalnym tam ułamku, tak, że można doczekać się tak zwanego delivery jak się zażąda, tak ja swego czasu tutaj się wtrącę, zrobiłem wyliczenia dotyczące słownego amerykańskiego komeksu. Comex to jest w tym momencie dywizja NYMEX-u. NYMEX zajmuje się ogólnie metalami, COMEX trochę bardziej y, szczegółowo, w tym właśnie między innymi złotem. Więc w 2014 roku COMEX obracał 84 tonami fizycznego złota, yy, natomiast Natomiast jeżeli chodzi o futures, o wszystkie, o wszystkie futures, no to w samym na przykład kwietniu 2013 roku obrócono ekwiwalentem około 1300 ton złota, czyli kilkadziesiąt razy więcej. To było ówczesne 53% produkcji jeżeli, i, ty, i, i, to, i to były wolumeny tylko i wyłącznie Papierowego złota. Jakby dalej te obliczenia jeszcze pociągnąć, wyszłoby, że w ciągu 10,5 roku comeks, zakładając stały stały po prostu ekwiwalent tonowy co, co, co miesiąc, w ciągu 10,5 roku comeks obróciłby całym wydobytym przez człowieka w jego historii złotem. Więc mówimy o takich poziomach. No, ono tam, ta wymiana polega na tym, że mają w w swoim skarbcu ileś tam sztabek. No i te sztabki podlegają non-stop handlowi, czyli że są, są e, zabezpieczone, są, są tak zwane hipote, hipote, zahipotekowane mhm. dla konkretnego nabywcy. Ale tak między nami mówiąc, to one są piętrowo zahipotekowane na różnych operacjach, czyli jedna sztabka może być... E, przedmiotem zastawu na kilku piętrach handlu w różnych długościach czasowych, mm. bo są futuresy na, na, na przyszły miesiąc, za, za, za pół roku i za rok, za dwa lata. I ta jedna sztabka może być przedmiotem ilu, wielu operacji mm. na wielu poziom, poziomach czasowych, w wielu horyzontach. I to nie, to nie jest przestrzeń z regulaminem, a ten regulamin jeszcze można rozciągnąć drogą oszustwa którego nikt nie widzi, no, że to można jeszcze je zastawić w tych operacjach w różne strony, to znaczy ta jedna sztabka może być, stanowić podstawę handlu z kupna, jak i sprzedaży czyli w obie strony może być zajęta i obaj klienci mają wrażenie tak ja kupuję, a ja sprzedaję prawdziwą sztabkę obaj się czują właścicielami tej sztabki i tych właścicieli potencjalnych jest więcej a wie o tym tylko kto operator, nie, nie samej giełdy ale operator tego skarbca czyli tego volta złotego bo on ma te kwity he, fizyczne w ręku ale kto zaświadczy, że on mówi prawdę? Jeżeli ma potężną i podnietę do tego, żeby oszukiwać, bo on z każdą operacją zarabia procent. Oczywiście. W lewo i w prawo. A nikt go nie sprawdzał. Proszę pana, do skarbca pan nie możesz wejść, bo my to robimy audyt raz do roku tylko. I wtedy zamykamy operacje, zamykamy księgi, bo inaczej się nie da tego zrobić. No czyli że w tym czasie jak trwa robota to pan wejść do skarbca nie możesz zobaczyć ile tam tego naprawdę jest i nie możesz pan nam spojrzeć na ręce i na kwity no bo to się robi tylko raz do roku podczas yy, sprawdzenia, książki i, i weryfikacji a wtedy bilans się zawsze zgadza mhm. Także. Taka, wymiana, taka wymiana sztabek złota, czy też certyfikatów ma również miejsce w Londynie, na londyńskim rynku London Bullion Market Association. I teraz tak, złoto rozlokowane jest w kilkunastu magazynach należących do Banku Anglii, do właśnie LBMA, należących do kilku najważniejszych banków, jak na przykład JP Morgan. I teraz przy zakupie można to złoto rzeczywiście fizycznie przetransportowywać od klienta do klienta, a można po prostu zmienić zapisy księgowe i tyle. Złoto pozostaje cały czas w skarbcu. Nastąpił natomiast zapis zmiany w księgo, yy, księgowości i złoto z klienta X zostało przepisane kupione na klienta Y. Natomiast rzeczywiście te wszystkie sztabki, te wszystkie sztabki, uncje mogą być, mogą być wielokrotnie, tak jakby to powiedzieć, pokryte wieloma transakcjami. I dlatego też w czasach pokojowych banki centralne z chęcią zostawiają swoje złoto na rynkach światowych, na tych właśnie głównych rynkach światowych, jak na przykład Londyn. Tylko nagle w momencie, kiedy są w potrzebie, kiedy potrzebują tego, muszą to ściągać na siłę, a nie zawsze właśnie te rynki i na to pozwolą. Często znajdą haczyki. No Od kilku lat ten trend się wyraźnie zarysowuje i te główne nacje światowe sprowadzają złoto do siebie. Robią repatriację, między innymi Niemcy taką akcję przeprowadzili z bardzo dużymi oporami, politycznymi zwłaszcza, ale przewalczyli to i powoli, to kilka lat trwała ta akcja swoje rezerwy sprowadzają do siebie nasz, tu trzeba pochwalić dla piszona, naszego prezesa Narodowego Banku Polskiego który właśnie podwoił nasze rezerwy złota ostatnio korzystając z, z dołka historycznego w kursach bo on właściwie w samym dołku nabył 50 ponad ton zdaje się i co więcej z dostawą, co moi znajomi się tak dziwili pracujący w banku, bo, bo tak kiwali głowami A, to będzie znowu tak samo jak poprzednio, że to wszystko zostanie w Londynie, będziemy to w leasingu dalej trzymać, nie? że będziemy pokazywać na bilansie pół procent czy półtora procenta zysku z, z tego aktywa, nie? bo to tyle się zarabia na, na, na przechowaniu tam i na leasingu zamiast płacić za, za za e, volt e, komuś, nie, temu bankowi, czyli zarabiamy na tej operacji. Ale jest odwrotnie, Glapiński kupił to złoto z dostawą do Polski, nawet nie do Warszawy. Nie wiadomo, do którego miejsca, bo to jest tajemnica, e, ze względu na bezpieczeństwo, gdzie to złoto będzie naprawdę przechowywane mhm. ostatecznie, czyli, że no, widać pewną zmianę pokoleniową i jakościową. Tu Polska też wykazuje aspiracje stania się w pełni krajem suwerennym. Powoli, małymi krokami, ale zdecydowanie, no bo to jest pewien akt woli odzyskania suwerenności monetarnej. No, skoro mamy złotówkę i nie chcemy euro, mamy też, odb chcemy odbudować własne rezerwy, jakieś, które będą uznawane na świecie. No i jest tutaj no jest jeden kandydat, to jest złoto, ale nie gdzieś w Londynie, przechowywane u obcych, tylko tu, w naszym ręku, u siebie. I to w każdej chwili możemy wykorzystać, kiedy zajdzie potrzeba. O, taka potrzeba może w każdej chwili zaistnieć, bo pokazuje tak zwany reżim w Wenezueli, prawda? Maduro. Maduro dostał od swojego poprzednika duże rezerwy złota, no i dzięki temu, że je ma, to może kupić na przykład rakiety od Rosjan, myśliwce, paliwo, jak mu potrzeba, chociaż ma największe rezerwy, podobno ropy na świecie, ale benzyny brakuje na stacjach. Socjalizm. No tak, no, ale trzeba wiedzieć też, że on jest komunista i doprowadza tą, tą swoją polityką kołchozową, podobnie jak na Kubie, kraj do ruiny, bo wolna gospodarka działa zupełnie inaczej niż centralnie planowana. Ale z drugiej strony obiektywna prawda geopolityczna jest taka, no, że kraj jest obłożony embargiem i nie może nic eksportować. Mhm. Czyli nie może zarabiać, a jeszcze jego aktywa zagraniczne zostały brutalnie zarekwirowane no, i wraz z rezerwami złota wenezuelskiego w oddziałach zagranicznych zostało po prostu zagrabione mhm. no bo oni powiedzieli, no wybrano nowy rząd to my uznajemy, że to jest nowy prezydent i on będzie teraz tym, tym złotem i tymi dewizami zarządzał, no tak to się odbyło Czyli to jest akt piractwa międzynarodowego i to sami, sami Amerykanie, niektórzy analitycy i politycy niektórych krajów to mówią, bo to, to jest obiektywna prawda. Ten akt międzynarodowego piractwa został w, no, przy cichej zgodzie i milczeniu pozostałej rzeszy państw w onz cie w, zrobiony, no możemy, możemy Maduro kochać albo nie no ale fakt jest faktem, że go okradziono no i gdyby nie miał u siebie złota, że tak powiem, gotowego w swoim banku w Caracas no to po prostu zostałby wysiudany ze stanowiska i byłaby kolejna kolorowa rewolucja a w związku z tym, że rewolucję rozpoczęta ale się nie udała, bo następca demokratyczny, który pełnił rolę, że tak powiem, wice szefa parlamentu no niby go wybrano tam na następcę, no ale naród go nie poparł, bo reżim miał pieniądze i na paliwo, i na hełmy, i na naboje i na całą resztę no, tutaj rzeczywiście musimy pogratulować prezesowi Glapińskiemu decyzji. Na pewno po, udało mu się lepiej wstrzelić w trend, w linię trendu, niż zrobił to w 2003 roku Bank Anglii, który pozbył się <śmiech> swojego złota na wybitnie historycznych, lokalnych minimach, po czym to złoto w ciągu kilkunastu miesięcy wystartowało w górę. No, ta decyzja do dzisiaj jest w Wielkiej Brytanii wypominana tak naprawdę. Gordon Brown to zrobił na konkretne zlecenie. Nie musimy zgadywać, że dostał polecenie z City, żeby zrobił ten ruch. No i ten ruch uratował jeden z banków. To, to można sobie postudiować, który nawet można znaleźć. Mm -hmm. Który miał, na, no miał ogromne braki. No. No z tak powiem w skarbcu. No, <laughs> no tak, ale y, od kilkunastu to jest tak, od kilkunastu lat, yy, znaczy może inaczej, do 2009 roku, do tego niesławnego kryzysu wywołanego przez housing bubble w Stanach Zjednoczonych, yy, banki centralne jako takie były głównie sprzedawcami złota. I żeby było ciekawiej, yy, bardzo wiele banków centralnych, w tym Europejski Bank Centralny, podpisało yy, czter cztery umowy CBGE. Pierwsza była znana również jako Washington, waszyngtońska umowa o złocie, no ale ogólnie te cztery umowy po kolei zobowiązywały sygnatariuszy, żeby, żeby w sprzedaży złota nie przekraczać pewnego pułapu narzuconego, żeby nie zdestabilizować cen. I teraz tak, przy pierwszej tej umowie, bo to były umowy pięcioletnie, przy pierwszej umowie to był poziom 400 ton, przy drugim to było 500 ton, potem znowu 400 ton, potem znowu 400 ton i po 20 latach CBGA zostało zamknięte, zawieszone, wyłączone, ponieważ banki centralne już nie są sprzedawcami. Od 2010 roku są oficjalnie kupcami, no, niektóre z banków centralnych, szczególnie te azjatyckie, od dawien dawien dawna, od jeszcze dawniej. Natomiast trend... Skupowania złota przez banki centralne rośnie i w 2018 roku właściwie jest dwukrotnie większy niż w roku poprzednim. Dlaczego? No, są dwie odpowiedzi, dwie szkoły. Jest szkoła wołomiejska i szkoła otwocka. Szkoła Włomińska mówi, że będzie, jest w przygotowaniu nowy standard waluty światowej opartej na złocie, to już został ten pomysł wspomniany, a druga szkoła otwocka mówi, nie, to jest bzdura, nic takiego nie będzie miało miejsca, bo, bo to się nie może wydarzyć, nie w obecnej sytuacji więc to złoto jest kupowane tylko dlatego, żeby mieć rezerwę na gorące czasy bo jak przyjdzie wojna jakakolwiek, czy to będzie zimna wojna czy gorąca wojna, wojna handlowa taka czy śmaka to złoto trzeba mieć na zasadzie prezydenta Maduro mhm. i to ja przychylałbym się z różnych powodów, ale to bardzo długo by tłumaczyć dlaczego do wersji drugiej ale nie do końca, bo w przyszłości nie zna nikt. Mamy na przykład rosnącą siłę dominującą obecnie w Azji. I to jest ten trend wiodący w Hongkongu, Szanghaju, Singapurze. To są Chińczycy, którzy kolekcjonują złoto, Grosz do grosza i będzie kokosza na tej zasadzie, i rok temu uruchomili te swoje, e, swój mechanizm dosyć wyrafinowany w Szanghaju e, w juana złotego opartego, związanego na dosyć ładnie, elastycznie z, z futuresami na ropę. I tu tym sposobem połączyli dwie rzeczy, czyli swój zwyczaj i swoją decyzję strategiczną lokowania dużej części swoich rezerw w złocie u siebie z drugą decyzją strategiczną wypromowania Iwana na arenie światowej jako waluty handlowej, bo jeszcze nie rezerwowej do tego im potrzeba co najmniej kilkunastu lat rozbiegu, bo to się nie dzieje z dnia na dzień to trzeba zbudować cały portfel wielopiętrowych zależności gospodarczych to nie jest tak, że zaczniemy handlować ropą w, w Juwanie, gdzieś tam w Szanghaju i ona już będzie dostarczana za Juwany, jutro. Tak się nie, nie dzieje, nie było tak nigdy do tej pory. Więc to, to trzeba przejść przez ileś tam etapów, aby to nastąpiło, ale pierwszy krok został bardzo duży poczyniony właśnie, w Szanghaju i te już działają i ten mechanizm wymiany całkowicie wolnorynkowej, czyli poza tym reżimem chińskiego banku centralnego, który, na który wydaje tam pozwolenia walutowe i tak dalej, ten handel jest pod tego wyjęty, czyli całkowicie wolny, tak jak u nas Peweks kiedyś był na tej zasadzie, ale to się odbywa już w kwotach setek milionów i miliardów dosłownie, tak? więc można Dostarczając Chińczykom ropę, dostać wynagrodzenie w yuanach, które od razu są konwertowane tam, na tej giełdzie, w postaci tych papierów, które można kupić, sprzedać, nimi handlować, zamówić u maklera taką albo inną operację w postaci ekwiwalentu walutowego, różnych walut wiodących głównie dolara, ale możemy też to spieniężyć w postaci złotych futuresów, a z tych futuresów od razu jest automatyczny przelicznik na dostawy fizycznego złota, które Chińczycy mają. Mhm. Czyli można, można dostarczyć ropę na przykład z Iranu Chińczykom, poza wszelkimi embargami, tutaj kontrolami bankowymi w Swiftu i tym podobnymi rzeczami, prawda? bo to jest zabronione, to nie wolno, to jest ferbotem teraz, bo jak ktoś to zrobi, to zaraz mu pozamykają wszystko i komornik mu zajmie okręty. No to nie. Można to zrobić po cichu. I zainkasować wynagrodzenie w złotych sztabkach w Szanghaju, które Chińczyk chętnie przewiezie do, do wolnego banku, na przykład Halkiki gdzieś tam w Turcji, który się akurat tym specjalizuje, w, w, złot, w szmuglu ropy za złoto. To, to akurat nie do Chińczyków, ale to działało do tej pory tam na Bliskim Wschodzie, a jeszcze się rozwinęło podczas tej wojny syryjskiej A propos w nowej wersji, bo do tego wszedł i zakupił nawet całą flotę własnych okrętów dosyć niedużych tankowców od Rosjan przez Azerbejdżan kto? No sam sułtan Erdogan z synem, bo jego syn taką firmę naftową prowadził która kupowała kradzioną ropę przez Kurdów, Kurdów jego wrogów notabene tak? mhm. i transportowanych pod osłoną Amerykanów przez całą Syrię do rafinerii w Turcji, gdzie ona była przerabiana i dalej eksportowana w świat. No i do tego trzeba było kupić w Azerbejdżanie, kraju zaprzyjaźnionym, ileś tam trochę zdezelowanych, ale naprawionych na prędce tankowców. I jeszcze co ciekawe, że te tankowce sprzedały firmy rosyjskie bo one to sfinansowały, a pieniądze przeszły przez banki na Łotwia i na Litwię, a skąd my to wiemy? A no ze skandalu z Deutsche Bankiem, który wybuchł niedawno właśnie w tych bankach, Danske Bank innymi, bo wyszły na niego rok wcześniej kwity na Wikileaks w ramach wielkiego międzynarodowego śledczego konsorcjum dziennikarzy, śledczych. Tak, którzy tam to kilka odsłon, trzy były odsłony tych, tych różnych organizacji tzw. niezależnych dziennikarzy, ale tak się przypadkowo złożyło, że one wszystkie mają adres pocztowy i adres biur w Waszyngtonie. To jest, to jest przypadkowa zbieżność, proszę pana, to nic nie można, bo tam jest wolność słowa, tam nikt nikogo nie prześladuje, w związku z tym jest biuro otwarte i tam się wszyscy kontaktują, nie? Ale. Nie, to wszystko czyste, czysty przypadek. Ale redakcje tych dzienników, ten Afton Blade, Szwedzki i tam te różne i w, i, w, i w samej Turcji też dwie redakcje z tym współpracują, także to niezależni dziennikarze śledczy działają na całym świecie. Także tu mają informacje, publikują, no i z tych artykułów tam źródłowych myśmy tam swego czasu, to już dawno temu było, ja kilka takich skrytów napisałem, co z tego wynika, w którą stronę pójdą uderzenia teraz propagandowe i geopolityczne. I parę z tych strzałów było dosyć celnych. E, pamiętam, że to, to po dwóch latach się zmaterializowały pewne kroki polityczne. Ale to jeszcze jedna ciekawostka a propos tego, że no, z, z tym Erdoganem, to jest tak, że te jego brudne kalesony, które tam były tam gdzieś na drugim i trzecim e, piętrze te, te, tego wietrzenia kwitów Panama Papers pokazane, no to nie zostały wystawione pierwsze piętro czyli to było tak zwany limited hangout te, te osoby z pierwszego kręgu które my znamy już że to, że to wiadomo z imienia nazwiska kto że to Erdogan i jego syn tę flotę tankowców kupił no i handlował tą ropą i, ta, i nadal to robi chyba no że je, oni bezpośrednio nie zostali na nagłówki tych dzienników śledczych wystawione także no porządek na tym świecie jakiś musi być Także to, także to nie jest tak, że no, my od razu się wszystkiego dowiemy. Ale możemy przynajmniej po tych śladach e, pierwotnych, jak już zarzucą te sieci i coś tam wystawią, no to wyciągnąć bardzo cenne wnioski, które no, później się sprawdzają po wielu miesiącach. Także ma to znaczenie nie tylko publicystyczne, ale także prognostyczne. W którą stronę pewne działania polityczne idą albo będą szły potencjalnie. Mhm. No, tutaj, wrac tutaj wracając do tematu między umiędzynarodowienia Juana, czyli Renminbi, er no, będę musiał się powołać na mojego szefa, czyli na Bimena. Bimen y, popełnił bardzo dobry artykuł swego czasu o systemach monetarnych, to jest kilka serii, w którym opisał między innymi, w jaki sposób Yuan był umiędzynarodowiany z początku. A można powiedzieć, że początek tego się, zaczął się w roku 96, gdzie Chiny zezwoliły, żeby yuan był wymienialny na zagraniczne waluty na rynku transgranicznym. A dzisiaj co? Dzisiaj doczekaliśmy się yuan'a jako części składowej Special Drawing Rights, czyli SDR'a. Mamy, mamy opcję chińskiej waluty, chińskiego yuan'a w wersji krypto, który może być poparty przez złoto. A co najciekawsze, to też dzisiaj znalazłem informację. Pewna brazylijska firma na ostatnich dniach przy dostarczeniu rudy do Chin zdecydowała się zdecydowała się skorzystać z chińskiego lokalnego giełdowego benchmarka cenowego, czyli nie dla przykładu krót, plac, brand. Pominięto całkowicie jakiekolwiek pośrednictwo dolara czy Stanów Zjednoczonych decydując się na układ bilateralny, więc ten yuan nam zaczyna bardzo, bardzo ostro pikować, iść w górę. No, to jest kwestia pochodna jego użyteczności. To jeszcze nie zostało zdecydowane, czy Chińczycy będą w stanie dyktować ceny, a przynajmniej je kontrolować ceny na rynku ropy naftowej światowym. Mają taki zamiar, bo to widać wyraźnie po ich po kolejnych krokach, posunięciach że oni w tę stronę zmierzają ja nawet czytałem ich opracowanie bo o tym się debatuje, to nie jest tak, że bankowcy tutaj to, to, to mogą ukryć bo te działania są długofalowe no i to, to wszyscy wszystkim patrzą na ręce i rozumieją o co chodzi więc takie opracowanie na przykład strategiczne Ministerstwa Finansów Chińskiego, ich politbiura te założenia i tak dalej to ich się nie da tak całkiem zaczernić, żeby Zachód nie wiedział co się dzieje mhm. oni pewne rzeczy muszą mówić sobie też otwarcie więc no, to jest. W tym z te strony Chiny zmierzają, chcą, jako największy obecnie konsument ropy naftowej, no i innych surowców także światowy, móc przynajmniej kontrolować w jakimś tam zakresie ceny tych surowców, które nabywają, to znaczy zacząć nad nimi panować. Tak, to się nazywa proces e, price creation, oh, czyli, czyli t, tworzenie ceny w, tym, w, w mechanizmie e, konkurencyjnym. Kto ma drivery tej ceny, czy kto ma atuty po temu, żeby w tej dyskusji uczestniczyć. No bo tak się o, odbywa proces negocjacji, prawda, na rynku. Obecnie jest on, z punktu widzenia Chińczyków, Koślawy, bo oni są największym klientem światowym, czyli najwięcej kupują tego surowca, a nie mają właściwie dużego wpływu na, na poziom cen, bo te ceny są dyktowane gdzieś tam przez OPEC, gdzieś tam na jakichś innych forach na rynkach światowych w postaci Brenta właśnie, europejskiego i, i yy, amerykańskiego WTI, czyli West Texas Intermediate, to, to jest typowo Typowy blend amerykański z Teksasu, I, i, i na podstawie jakiegoś teksańskiego blendu ropy, oni mają kupować te ceny za dolary jeszcze. No to, to trochę jest obraźliwe dla, dla największego klienta, prawda? No, chcą zacząć tym sterować, żeby negocjować wprost przez swoje banki, przez swoje instytucje finansowe z dostawcami, móc negocjować kontrakty, bo to de facto o to chodzi, bezpieczne kontrakty wieloletnich dostaw, że mamy na przykład jakąś tam firmę dużą naftową w postaci monopolu saudyjskiego i oni chcą na rynku chińskim utrzymać i rozszerzyć swój udział no, Chińczycy mówią, słuchajcie bardzo was lubimy, bo macie słodką ropę i my ją chętnie nabywamy w dużych ilościach, ale my ją chcemy kupować za po to, żeby móc zaplanować na 5 lat do przodu wynegocjujemy korzystną cenę jakieś tam warunki dodatkowe, zabezpieczenia bankowe i tak dalej i wszyscy będą szczęśliwi no ale tu Saudyjczycy mówią no, słuchajcie, na ten temat nie możemy z wami rozmawiać no bo my zobligowaliśmy się dawno temu w naszej umowie z Amerykanami, że sprzedajemy do, ropę za dolary. Mhm. Więc to z nami to nie, nie, to nie wchodzi w rachubę. I ten była, były nawet kilka tur rozmów między Muhammadem bin Salmanem, czyli tym obecnym y, zarządzającym, y, y, Księstwem na piasku naftowym co jest bardzo istotne, akurat przy okazji dosyć dziwnej, dziwnej premiery na giełdzie, teraz w Riazie odbywającej się tego naftowego przedsiębiorstwa e, największej firmy naftowej świata, de facto Saudi Aramco, e, która notabene to była kiedyś, e, kilkadziesiąt lat temu, firma British Petroleum. No trochę się rozwinęła, została później upaństwowiona, ale to za zgoda Amerykanów, także to, to, to nie ma żadnych przypadków. Za Zgoda no, Amerykanów nic się w świecie dzisiaj chyba nie dzieje. Stała się firmą rodzinną, królewską, no a teraz trzeba ją szybciutko, że tak powiem, reprywatyzować, czyli wyprowadzić na szeroki rynek finansowy, ale z dużymi oporami to się dzieje, bo Saudyjczycy są cały czas związani tą kotwicą, umową, cichą, mhm. ale przecież na świecie, że sprzedają, dostarczają ropę za dolary, i to jest kulą u nogi obecnie, bo ich największy klient potencjalny, Chińczycy, chcieliby kupować tę ropę zamiast rosyjskiej, na przykład, ale za Jołany. Rosjanie sprzedają teraz ropę za yuan, na zasadzie słapów czyli waluta rosyjska za chińską tak to się teraz odbywa w tym roku a Surijczycy mówią no nie możemy no to, to jak to obejść no, to żeby wyjść z tej matni finansowej swojej, no to prywatyzują część tej, tej firmy rodzinnej Saudi Aramco. kilka tam procent bodajże do dziesięciu będzie w wolnym obrocie na giełdzie no ale już będzie podstawa wyceny niezależnej rynkowej tych aktywów, czy można je teraz z bankami rozmawiać na temat kredytów, zastawów, mhm. czyli, czyli do tej pory nie było wiadomo, ile ta firma jest tak naprawdę warta. A teraz mamy realną podstawę wyceny rynkowej. No, no, powiedzmy, tak, powiedzmy były rządowe, rządowe szacunki z Riadu, natomiast tutaj rzeczywiście y, odda się to pod ocenę tak zwanej wolnej, y, przepraszam, nie wolnej, y, ręce wolnego rynku ale o co tak naprawdę chodzi ja zadam takie pytanie dosyć proste no ale trafiające w sedno dlaczego Saudi Aramco teraz musi być prywatyzowane akurat na giełdzie i nie udała się propozycja aby to zrobić w Nowym Jorku i na innych giełdach światowych że musieli to zrobić u siebie w domu po cichu tak jakby chyłkiem na chybcika bo duże banki im odmówiły współpracy nie dlatego że nie chcą zarobić tylko to nie jest dla nich interesujące no właśnie dlaczego bo przyznam szczerze, rynku ropy nie śledzę do, tak do końca. A to dobrze? nie ma nic wspólnego z ropą akurat. Nie ma? Nie, to ma do, dokładnie wszystko wspólnego z poprzednim akapitem naszej rozmowy, a mianowicie z tym, że Chińczycy są największym światowym klientem na ropę i będą, a Saudyjczycy, żeby zostać na chińskim rynku i, nie, i nie, nie wypaść z niego poprzez rosnący udział Rosjan, to stoją pod ścianą i mają do wyboru tylko złe opcje, No i z tych złych opcji wybrali najmniej złą, czyli taką, że sprzedadzą Saudi Aramco część na giełdzie, mają podstawę do wyceny, co umożliwia udział niezależnego zewnętrznego audytu banków, które będą pilotowały jakieś nowe programy prywatyzacyjne w Saudi Aramco albo wokół niego z udziałem partnerów zagranicznych, na przykład banków chińskich którzy wejdą w joint venture z, Saudy... z rodziną saudyjską u nich na miejscu i będą wspólnie wydobywać saudyjską ropę za yuany, bo umowa z Amerykanami co do handlu ropą za dolary obejmuje tylko eksport saudyjski a kto powiedział, że saudyjskiej ropy nie można eksportować to znaczy nie, można, nie mogą wydobywać sami Chińczycy w joint venture z saudami na półwyspie arabskim Czyli piękne obejście systemu. No Ale Chińczycy już wiele takich numerów wycięli w ostatnich e, miesiącach i latach, właśnie obchodzących e, wszystkie embarga, na przykład te słapy z Rosjanami, te, te, ten wspólny bank z, z Rosjanami, bo najpierw promowali swój własny ten system wymiany międzynarodowej oparty w Szanghaju, a teraz działają obydwa, czyli zarówno ten system szanghajski, jak i moskiewski, handel elektroniczny, walutowy, czyli mają mhm. tę te, te wzajemną wymianę handlową, obustronną, słapową, dzięki temu uruchomioną, no i jedni i drudzy są zadowoleni. Mhm. To takich przykładów jest więcej. No. Te joint venture chińskie, ich inwestycje road, Brick and Road, czy jak to się tam nazywa, na całym świecie, Y, t, t, Belt and Road Initiative. Tak, no, to, droga, jeden... jeden pas tamtego, to, to, to, to, jak oni to nazywają, nie ma znaczenia, ważne co robią. No, w, robią to, że są w trzecim świecie, no potem no, ogromnym inwestorem infrastrukturalnym, budują drogi, lotniska, porty i tym podobne rzeczy. Po co? No. Niedługo część z nich za długi przejmą no, Razem ze zabezpieczeniem w postaci złóż naturalnych O które im tak naprawdę chodzi I mają drogi dostępowe do środka Afryki Czyli do tych złóż no, I mają też zastaw na tych złożach Czyli będą je eksploatować Oczywiście kulturalnie, zgodnie z prawem Na mocy umów joint venture z tymi krajami do, pobierającymi kredyty i nie mogącymi nie do, do, do, nadążającymi z ich spłatą no bo to jest ich jedyny majątek który posiadają no więc podzielą się tym majątkiem z Chińczykami i nie będzie żadnego eksportu surowców z Afryki bo Chińczycy będą to sami sobie eksportować w ramach eksportu wewnętrznego no między oddziałami swojej firmy Oczywiście, oczywiście tutaj będą, będą i są jeszcze podpisywane lokalne umowy na przejęcie infrastruktury typu koleje, porty, pewne lotniska. Także Chińczycy zajmą, zajmą sobie cały szlak dostaw. No dobrze, zeszliśmy troszeczkę na temat, na temat, na, na temat, na temat Chin jedwabnego szlaku współczesnego. Jest to wszystko powiązane tak naprawdę siecią. Ja chciałbym tylko może przypomnieć, że to, co tutaj mówiliśmy, czyli, yy, czyli, czyli te zobowiązania saudu wobec Stanów Zjednoczonych, to jest, można powiedzieć, pokłosie układu Bretton Woods, który, który został podpisany w roku 1944, 1944. On stworzył nową, powiedzmy, jakoś nowy system monetarny, ponieważ do tak zwanego złotego standardu nie było szansy już w żaden sposób wrócić. Po pierwsze dlatego, że w wyniku II wojny światowej to Stany Zjednoczone miały praktycznie 2 trzecie złota światowego, a po drugie już ilość skomasowanego długu spowodowałaby, że w żaden sposób nie dałoby radę w oparciu o złoto tego balansować. Stworzono więc system, w którym y, złoto było spegowane y, z dolarem, czyli po prostu jedna uncja kosztowała 35 dolarów, z tym, że złoto było tylko i wyłącznie w posiadaniu banków centralnych, natomiast dolar, tak go reklamowano wtedy, i był tak dobry, jak złoto. i Cały świat pragnął dolarów. Yy, z tym, że w wyniku wojny koreańskiej, w wyniku nadmiernej ekspansji, w wyniku wojny wietnamskiej, yy, tego dolara w pewnym momencie naddrukowano. Yy, tak zwany dolar gap, czyli brak dolarowy, zamienił się w nadpodaż dolara. W rezultacie dolar zaczął się robić powoli gorącym kartoflem, Wiele europejskich banków centralnych, w tym francuski, zdecydowało się na wymianę na złoto, ta wymiana została dokonana. W pewnym momencie tego złota w forcie Nox zostało podobno tak mało, że prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon zawiesił tą wymienialność. No i potem różne rzeczy, różne, rzeczy, różne rzeczy się działy tak naprawdę. No próbowano, próbowano ustalić nowy system tak tzw. Smithsonian Agreement, w którym znowu miały być waluty powiązane, powiązane y, z dolarem, a dolar y, teoretycznie ze złotem niewymiennym, nie wyszło to, więc Amerykanie musieli w pewnym momencie znaleźć jakieś oparcie swojego dolara o coś. O, na naftową. no i znaleźli i to do, do dzisiaj działa i to chcieli już by się tego pozbyć a to wciąż działa mm -hmm. to jest tak zwany system petrodolarowy to wciąż działa jako ich obciążenie teraz na tym stoku opadającym to, to jest dla nich kula u nogi mm -hmm. ale no te, takie są konsekwencje y, y, y, ciągłości systemu bo to jest system finansowy świata i jego nie da się tak rozwiązać jak mamy paczkę prawda, z zawiązaną sznurkiem my to rozwiązujemy, wszystko się otwiera no to, tak to nie, nie, nie działa tak to nie funkcjonuje bo to, trzeba wszystkie poziomy pozmieniać więc ten system z, z, sam z siebie ze swojej wewnętrznej dynamiki logiki działania on się broni w sposób naturalny tak jak każdy system złożony ma wewnętrzną strukturę e, równowagi i on, on dąży do, do jakiejś tam homeostazy sam z siebie, no bo wymiana zawsze jest ekwiwalentna tak? jak jest za dużo tego, to drożeje albo tanieje i się wyrównuje tak? na tej zasadzie funkcjonuje w tym systemie na zasadzie ciągłości dolar był i pozostaje jest, oczywiście to nie będzie trwało wiecznie gdy dojdzie do tego kryzysu finansowego który obserwujemy w wolnym tempie na zwolnionym filmie że tu się tutaj coś się przewraca tam się coś przewraca mhm. tu za kilka lat fundusze emerytalne szlak trafi i tak dalej to wszystko jest ciąg dalszy e, kryzysu sprzed lat dziesięciu już a ten z kolei jest ciągiem dalszym tego przełomu e, wieków czyli mm -hmm. kryzysu komputerowego tego dotkom i tak dalej te kolejne bańki, które są jedna i następna i kolejna która jest jeszcze większa i tak dalej i dług światowy cały czas rośnie właśnie zanotowano teraz w tym tygodniu informacja że kolejny rekord obciążenia świata że tam ileś tam procent doszło długu światowego że no po prostu ten system finansowy, oparty na kredycie czyli na, na tej rezerwie cząstkowej on musi ze swojej racji bytu no, generować coraz więcej długu, ale świat doszedł mhm. do momentu, że nie jest w stanie już udźwignąć więcej długu, czyli jest obserwujemy od już kilkunastu lat efekt tak zwanego peak credit mhm. czyli nie da się więcej zdrowego kredytu nałożyć na gospodarkę bo tak de facto to wszystko na tym polega że to w efekcie ktoś musi za, zapłacić te odsetki, kto no ten, który korzysta z tego, prawda czyli klient końcowy mhm. czyli, że gospodarka, czyli podatki i tak dalej, to wszystko jest efekt długu w takiej albo w innej postaci podatki to też nie jest nic innego jak dług tylko refinansowany przez obligacje i tak dalej, no ale to jest dług mhm. dług w banku na, na, na, na mieszkanko no to też jest dług, czyli Cały, cała gospodarka się opiera na długu, bo jak bliżej się temu przyjrzymy to nawet pieniądz obiegowy jest drukowany w formie długu to jest długo jest. on nie ma poparcia w niczym tak, ale on jest emitowany jako dług wobec banku centralnego mhm. i w obrocie z ministerstwem skarbu to, to są instrumenty dłużne wszystko Mm -hmm. i to zarówno na wszystkich agregatach finansowych tak? na wszystkich poziomach jest ten sam mechanizm mnożnikowy długu na wszystkich, aż do detalicznego czyli do naszego okienka kasowego gdzie my idziemy tam z, z naszym rzekomo kontem na Avista i się okazuje, że to konta Avista nie jest nasze, bo te pieniądze są własnością banku to jest ich dług Nasze pieniądze na naszym koncie bankowym, jak sądy rozstrzygnęły te, te kilka lat temu te, te wszystkie wątpliwości z okazji tych ustaw rat, ratunkowych bankowych, także w Unii Europejskiej, to dyrektywy to jasno mówią, jak się przeczyta dokładnie, co to jest, że nasze depozyty w banku to nie są nasze, to, to jest dług banku wobec nas. Czyli mój pieniądz, mi ja płacę w Biedronce, tak, mm -hmm. <grym>, z konta, kryptoreklama. To jest proszę pana nic innego jak dług banku wobec mnie. Zobowiązanie bankowe. To na ich bilansie tak wygląda, że moje konto bankowe awista, które ja tam wpłaciłem żywą gotówkę, mhm. to, to dla nich, to, to, to, to, proszę pana to nie jest żadne aktywo to, to jest pasywo, to jest nasz dług wobec pana. No właśnie, właśnie ustawy, którymi ratowano system bankowy przy ostatnim kryzysie 2008-2009 roku umożliwiły, i to zostało przetestowane na Cyprze w Unii Europejskiej, umożliwiły bail-in. Są dwa takie terminy, bail-out, czyli wykup, uratowanie banku przez kapitał zewnętrzny, czyli na zasadzie np. Na pieniędzy rządowych albo bail-in, o czym tutaj właśnie mówimy. Czyli innymi słowy, w sytuacji kryzysowej bank ma pełne prawo zająć nasze pieniądze, przepraszam, to już nie nasze pieniądze, tylko to już właśnie ten dług na poczet uratowania swoich struktur. No czyli de facto ukraść nam nasz nas depozyt, no. W majestacie no. prawa. niestety, niestety, niestety. Ale do, do czego ja, dlaczego do tego nawiązałem i do czego zmierzam z, tą. z tym długiem, no to jest całkiem prosta sprawa, mimo tego, że tak ogromna no może właśnie le, dlatego, że tak ogromna, to jest tak prosta bo to jest tylko jedno rozwiązanie tej, tej sprawy w związku z tym, że cały system monetarny oparty na rezerwie cząstkowej, czyli działający powszechnie na całym świecie musi, tak jak jazda na rowerze nie można jechać na rowerze stojąc musi generować dodatkowy dług, żeby się toczyło, bo wtedy jest inflacja, bo wtedy no, jak wiadomo, jak Glapiński płacze, że inflacja spada, to, to jest kryzys tak? a, jak, a jak jest ujemne, to jest deflacja jest katastrofa, dlaczego? no bo to oznacza, że na rowerze się cofamy mhm. a na rowerze do tyłu jechać jest bardzo nie, nie, nieładnie i się można zabić i to, to, to jest odpowiednik w gospodarce, kiedy jest deflacja. I czego to jest objaw? No, że kurczy się dług. Kurczy się dług. Netto. Ten dług całkowity, netto się kurczy, się zapada. Proszę pana, to jest katastrofa. To jest objaw śmierci systemowej. Rower jedzie do tyłu. To my się zabijemy. Musimy napompować. Czyli dodatkowe kredyty państwowe. Ten zadłużamy się. czy to jest efekt ostatnich lat. Te wszystkie QE i inne. Tak. wymysły, służymy temu, żeby dopompować więdnący system finansowy, który po, ginający się pod nadmiarem długu, dodatkowym długiem, udając, że jest wszystko pięknie, bo bilans się zgadza, bo pieniądz jest cały czas w obrocie, bo jeszcze żeśmy się nie przewrócili, znowu odżyła inflacja, no się kręci, idzie do przodu, dług rośnie, proszę pana, czyli jest ok. No, mamy pozory tego, że jedziemy do przodu, no i faktycznie być może jedziemy. W tych w w w w w tak, że nie się tego systemu, ale zaraz pieniądz. Tak, ale jedziemy w sensie względnym, bo my operujemy teraz wartościami umownymi, T mhm. tym pieniądzem elastycznym fiat, który się emituje prawda, jako zapis księgowy bez e, twardego oparcia w niczym zabezpieczenia, tak jak było w poprzednim kruszcowym na złocie, no to wiadomo ile, było, ile tego złota jest w skarbce a tu nie ma, tu rezerwy są zapisywane w formie e, de facto wpisu księgowego digitalnej 0,1 U, umawiamy się, że to tyle to żeśmy zapisali i masz pan tyle w banku centralnym i jedziemy no, dosłownie tak no to, proszę bank centralny wyemitował na przykład tam ileś tam te, te nowego pieniądza, no to on zapisuje na iluś tam kontach w bankach komercyjnych oczywiście na procent, tak, centralnie zarządzany dyrektywą samego banku centralnego, ile kosztuje tutaj wynagrodzenie za kwartał takiego pieniądza no to napisuje i wpisuje im na swoich komputerach na dobro tego i tego tego tyle miliardów i te pieniądze tam są teraz no, jest w komputerze zapisane no i, i ten bank, jeden, drugi, trzeci, handlowy, PKO i inny, mogą sobie te pieniądze wziąć i nimi dysponować, przelewać ich na inne elektro, elektroniczne konta i to robią, I to, ten, ten pieniądz działa czyli że nie jest tak, że on jest niematerialny, to znaczy nie istnieje istnieje, no ale jest tworzony dosłownie z powietrza, z niczego bo jest zapisywany za dotknięciem guzika prezes NBP naciska guzik, no i miliard jest i to tak działa, działający ten system, on, on funkcjonuje dopóki jest inflacja, to się kręci, akcja kredytowa i, i dług rośnie, rośnie, rośnie. No, jest pytanie, czy istnieje jakaś granica tego działania. No, I ta granica istnieje ograniczenia kredytowego, takiego, że dalej się nie da tej gospodarki jednej, drugiej, trzeciej i całej gospodarki globu obciążyć większym długiem, różnorakim, na różnych poziomach. No, jak osiągnie ten punkt krytyczny, no to zaczynają się objawy uwiądu. I to właśnie obserwujemy od kilku lat. I to ratujemy tę sytuację zastrzykami, tutami gdzieś indziej. Ale dług przyrasta szybciej. Uwaga, nie tylko u nas, ale w całym świecie tak zwanym rozwiniętym. I ostatnio także rozwijającym się w typu Chiny. Od kilku lat mają ten sam objaw. I Indie w tym roku czyli już praktycznie cały świat, możemy powiedzieć całkiem szczerze teraz, notuje faktycznie, realnie ujemny wzrost gospodarczy. Dlaczego? Tak mówię i dlaczego ośmielam się takie herezje głosić? Ano dlatego, że dług w tych, tych państwach wszystkich przyrasta dużo szybciej niż Teoretyczny PKB, czyli ten papierowy wzrost gospodarczy wyliczony z obrotu papierowym pieniądzem. Tak. Aha, do tej pory było tak, że jakże się pożyczali, to więcej się produkowało. A teraz, proszę pana, to tak nie jest. I teraz ta luka jest coraz większa. Aha, to znaczy, że to stoimy przed ścianą. Czyli do, do, może jeszcze nie, nie całkiem, bo jeszcze może da się dopompować, to QE w Europie działa i w Stanach już powrócili znowu do QE, prawda? A niedługo od się dowiemy, że Chińczycy wprowadzają swoje QE. To jest moja prognoza. To zowata. I to nie teraz, ale w przyszłym roku chińskie QE i wtedy otworzycie szeroko oczy. Kurde, co? Co? W Chinach? Tak. China. No, oni, mają, oni mają problemy kredytowe. W Chinach. Problemy kredytowe, kredytowe na, punkcie, na, poziomie, na poziomie zarówno big money, jak i na poziomie tych, powiedzmy, dystryktów, tych dystryktów lokalnych, które y, poszły za bardzo w inwestycje i w tym momencie są zadłużone po uszy. No i jest tylko na to jeden lek. Jest tylko QE. Już więcej lekarstw nie ma. To jest ostatnia sztuczka przewracającego się pacjenta. Więcej sztuczek nie ma. No i skoro cały świat już tę ostatnią sztuczkę robi, na kiju różne dziwne ćwiczenia, a organiczny wzrost gospodarczy liczony w liczbach realnych zdycha, zwłaszcza w porównaniu z rosnącym dramatycznie długiem, no to znaczy, że dojeżdżamy zbiorowo, jako wszyscy pacjenci w tym, na tym wielkim statku okręcie światowym, do ściany. Zderzamy się z wielką górą lodową. I to jest nieuchronne, bo ta góra długo rośnie i ona musi pęknąć, a to są długi nasze własne wzajemnie wobec nas wszystkich. To nie jest tak, że tylko ja jestem winien Kowalskiemu, ale Kowalski jest winien mnie, a winien jest w zus a to Urząd Skarbowy od niego czegoś chce i tak. I to wszystko się nawzajem kręci na wielu poziomach i jest ze sobą organicznie powiązane. I jeszcze w wymiarze światowym między juanem, dolarem, rublem i innymi wynalazkami, a na końcu ze złotem no to jaki jest z tego efekt końcowy no że proszę pana umówmy się że to różne to będzie wyglądało że to będzie być może recesja w Eurolandzie w przyszłym roku być może będzie QE w Chinach w przyszłym roku. To będzie jeszcze parę lat ta gorączka i ta drżączka trwała, bo to się wszystko od razu nie przewróci. To nie jest tak. To nigdy tak nie było, że wszyscy od razu jednego dnia umarli. Ale czekają nas ciekawe wydarzenia. A na końcu, po wielu latach męki różnych tam podchodów, podbojów, wojen walutowych, takich śmakich owakich, dojdziemy do sytuacji, w której ten dług po prostu zniknie, bo wielcy tego świata przy jakimś małym stoliczku się spotkają i będzie piękna komisja, będą obrady i tam po tygodniu wyjdą zadowoleni pogratulują sobie, że świat jest uratowany, bo mają nowy system monetarny, czyli ten system który istnieje, ten petrodolar i tam inne on działa, działa, działa, działa, aż przestanie, bo to wszystko musi pęknąć. Mm. Bo inaczej się do nowego rozdania nie da doprowadzić wszystkie kolejne odsłony systemów y, walutowych, zwłaszcza elastycznych typu Fiat y, Float Money, tak jak my to mamy, bo to jest wolny, wolna wymiana walutowa, to nie jest wynalazek historyczny, tylko ostatnich, kilkudziesięciu lat, tak, i to działa, bo jest elastyczny, się daje rozdmuchiwać, i napompować do, do, do niewyobrażalnych rozmiarów, ekonomiści starej szkoły już dawno biadoli, że to jest niemożliwe, ale proszę bardzo, QE można ujemne stopy procentowe wprowadzić i też funkcjonuje, tak, no bo ten pieniądz jest idealnie elastyczny we wszystkich wymiarach, bo jest teoretyczny, elektroniczny, jest drukowany z niczego, tak, bez ograniczeń, mało tego, jest w wymiarze międzynarodowym też elastyczny, bo jest, są płynne kursy walutowe. No ile jest warty yuan w dolarze? No nie, to, to ile pan zechcesz, tak, na rynku to jest płynne. Elastyczne, wszystko, wobec wszystkiego innego jest płynne, także wie pan, Wiadomo, może dąży tam w horyzoncie, tam jak mówi kines, w horyzoncie historycznym dąży do zera. tak? Ale mm. w historycznym horyzoncie i tak wszyscy jesteśmy martwi, więc nie będziemy się tym przejmować. No. To, to, to bodajże John Maynard, May, Maynard, Maynard Keynes powie. Tak, tak, tak. To, tak. to cytat pierwszego światowego socjalisty y, monetarnego. No, tak ja go nazywam, bo to jest szkoła w... Komunistów. No umówmy się, że ta nowa szkoła monetarna to jest szkoła międzynarodowych komunistów, którzy no, no, chcą rządzić cudzym. No, mm -hmm. no i skoro, skoro już cytujemy, cytujemy Keynesa, aż chciałoby mi się zacytować ten sławny, wyrwany z kontekstu cytat, który wiele razy był przypisywany Greenspanowi potem Bernanke'emu, czyli że złoto jest reliktem barbarzyńskim. Tak. Ale nie zrobię tego. Ale nie zrobię tego. Kto tak, ale, ale kto tak naprawdę Ty. powiedział? Kto był źródłem tego? To był źródłem? Tak, istotnym, prawdziwym, pierwszym. Oj, tutaj mam już zagwostkę. Tutaj mam już zagłostkę. Wiedziałem, nie pamiętam. <głos> to kto jest z niższego piętra, a tam gdzie ci mądrzejsi go zacytowali? A, to pojawiło się w jednej z prac y, studialnych. Ta, ta, ta fraza. Ale... Grinch pan to później odczekał, także... No właśnie. Także... Czyli, mhm. czyli reset yy, światowego systemu, wejście w nowy system monetarny, na pewno, znaczy może tak, na pewno nie da rady systemu uratować masowym dodrukiem. <laughs> Będziemy, absolutnie nie. Będziemy musieli doczekać się do, do, do, do, do nazwijmy to, masowego odpisania długów, dodruk masowy tylko i wyłącznie będzie wydłużać proces umierania. No. Właśnie dla, czy właśnie z tego powodu dolar zaczyna wycofywać się od paru lat z pozycji waluty rezerwowej, nieformalnej waluty rezerwowej świata? Czy dolar, czy zarządcy dolara boją się wpaść drugi raz z rzędu w paradoks trifina, tak jak w latach 60. No, jak pan myśli? To, jest, to jest tak, że i, i, i zarówno tak, jak i nie, bo, bo instrument e, polityki imperialnej w postaci dolara jest bardzo wygodny. To widać chociażby w embargach na różne kraje nakładanych. Tak? One są skuteczne właśnie z tego powodu, że jest petrodolar. Więc Amerykanie korzystają z tego przywileju w ten sposób. Z drugiej strony ich e, Departament Skarbu, ich e, negocjator handlowy Wilbur Ross, ten minister od spraw handlu, walczący teraz z Chińczykami, ubolewa nad tym, że e, Stany Zjednoczone nie mogą prowadzić, a byłoby to bardzo teraz wskazane i wręcz potrzebne, autonomicznej polityki monetarnej, taką jakby chcieli i dla, te, znajdują się po prostu w rozkroku stąd się bierze nie dlatego, że y, Trump powołał J. Powell'a i od razu zaczął się z nim szamotać na Twitterze i, i ob, obrzucać go niemalże obelgami że to facet nie ma pojęcia co on robi tak? No, tak to wygląda w praktyce oni się kłócą publicznie na temat stuprocentowych polityki monetarnej niezależnego banku centralnego w dolarze najpotężniejszy rzekomo Bank Centralny Świata i Donald Trump ich tam no, no, traktuje jak sztubaków, tak? No, coś tu się dzieje hmm. poważnego. O co chodzi? No, to jest na pierwszym, W pierwszym wymiarze to jest teatr rynkowy, medialny. Trochę poniżej głębiej to jest organiczna walka o wpływy i zarządzanie e, tą Radą Polityki Pieniężnej, Amerykańską Radą Dyrektorów. Tam, czy gubernatorów to się nazywa, Fedu, które decydują o tych stopach procentowych na, na, na tych swoich spotkaniach. To chodzi o te decyzje, na które Trump chce wpływać, realizując swoją politykę e, światową, szczególnie w wojnie z, e, gospodarczej z Chinami. Mhm. E, i jest jeszcze niższy poziom mianowicie między chodzi o, faktycznie o niezależność banku centralnego, o jego podległość od decyzji politycznej, jakie on ma funkcje spełniać, bo obecnie FED tak naprawdę według swojego statutu nie może spełniać swojej misji tak jak ma zapisaną bo FED nie jest już od bardzo dawna przestał być bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych bo on jest de facto bankiem centralnym świata no bo on emituje walutę rezerwową światową, którą wszyscy handlują i chowają w materacach. W Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji powszechnie 3-4 dolara w obiegu znajduje się poza granicami Stanów. Tutaj na chwilkę się wetnę tylko. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w Azji Południowo-Wschodniej można zapłacić w dolarach albo w lokalnej walucie za produkt spożywczy czy za cokolwiek i resztę można dostać zarówno w walucie lokalnej albo w dolarze, albo na przykład w mieszance tych dwóch to jest tak rozpoznawalna waluta oddaję głos ale to pozostawia ogromną kulę u nogi Amerykanom, którzy z jednej strony mają ten przywilej radosny a z drugiej są zakłóci w dybach, bo czegokolwiek by Powell nie zrobił będzie niedobrze będzie naprawdę niedobrze. Dlaczego? Bo nie zmuszony przez naciski polityczne z drugiej strony oceanu i przez Krystyna Lagarde, którego molestuje codziennie niemalże, o bardziej akomodatywną politykę monetarną, bo Europa się zawala. No tak, no co to są nagłówki, to już nie chodzi nawet o Wall Street Journal, gdzie oni sobie wstępniaki piszą nawzajem. To czasami się pojawia w czytance, to można patrzeć na to no, z takim zeżewatem. Zdłużeniem oka, no kurde, co to, co to jest za spektakl, to, co to, za, to, to jest kabaret jakiś, że tutaj prezes Dragi pisze do, do Pawela jakieś tam ody o miłości, do młodości, weź mi pan tu obniż stopy, żeby mi, bo, bo mi zimno. No. Co to się dzieje? A tu Krysty, Krysia lagardoli. Ach, słuchajcie Wstras gospodarczy na świecie kuleje Musicie coś zrobić Obniżyć stopy w Ameryce No tu nie to... wiem, czy bardziej mi się podoba pańska interpretacja Krystyny Lagarde, czy to, co ona sama mówi. No ale dojdźmy no, ale do sedna. Przecież to jest kabaret, ale jednocześnie jest prawi, prawdziwy. No ona, ona teraz się zamieniła rolami, ona rządzi teraz w Europie. To tym bardziej krzyczy tam na, na, na, na Amerykanów obniżajcie stopy, bo to wzrost gospodarczy, bo no zaraz będzie recesja w euro. No i Powell, Jay Powell ma ciężki orzech do zgryzienia. No, ale już, po, już przecież obniża, także... Tak, zaczyna, już zaczyna. I, I QE w dolarze działa, także no, siły są przemożne. On by chciał, on by chciał inaczej, no ale co, może, no. siła złego na jednego. No, no tak, czyli tak, dolar odchodzi od formy y, waluty rezerwowej świata, częściowo chce, częściowo chcą tego jego że częściowo nie chcą, ale mi powoli, powoli to się dzieje. Euro jest, powiedzmy, lokalną walutą rezerwową, która tak naprawdę nie ma wspólnego rynku długu, która jest sztucznym tworem, która podejrzewam, że w sytuacji kryzysowej w krajach PIGS będzie się wykolejać. No i co wtedy? Tutaj przytoczę, przytoczę znowu Bimena, powołam się na Bimena, dolar będzie według niego umierać ostatni. Przyjdzie taki moment, że dolar będzie standardowo na, dolar, na indeksie dolara za 120, w piku nawet 150, tak jak w latach 80. I to I to momencie... z tego się nie, nie można cieszyć. Pytanie. Tak, a w momencie, kiedy euro by padało, czy stało, działałoby się bardzo źle na euro i byłoby o tym głośno, Wtedy masowy po prostu przepływ kapitału z Europy do dolara. Wzmacniający się szybko dolar to jest przekleństwo nie tylko dla stabilności świata. Tak. Dla samych Amerykanów to jest potężny hamulec gospodarczy i kłoda pod nogi rzucona w tych wojnach handlowych jakby na, na własne życzenie, niechcący no, się pojawia jako objaw e, kryzysu finansowego na świecie a jeżeli mhm. dolar zacznie gwałtownie drożeć to, to będzie to objaw ostatecznego zawału systemu światowego. To znaczy dużych upadłości, mhm. dużych instytucji finansowych, których nie da się już uratować ani przez skarby poszczególnych państw, przez żadne fundusze ratunkowe i tak dalej, to się po prostu już przewraca. I wtedy ostatnią deską ratunku, ten, tym, który zawodnikiem, który jest już półżywy, ale najbardziej jeszcze energiczny to będzie właśnie dolar wśród wszystkich tonących to jest prawda, jak no, on no jako najgrubszy yy, i mający największe rezerwy i najwięcej do powiedzenia będzie najdłużej się utrzymywał na powierzchni, wśród innych śmieciowych, papierowych yy, dążących do, do, do, w, w, do zera walut no to tak działa system float, także to, to nic zaskakującego i to, to, to jest logiczne i tak to się odbędzie, ale konkretnie kiedy, w którym momencie i jaka będzie kolejność, to tak samo jak podczas historii z Leymanem było, że on wykazywał oznaki kłopotliwe no, przez długie miesiące i lata nawet ale a, to było ukrywane przez, y, nie, przez, przez przez repo to było ukrywane przez wszystkich jego kontrahentów bo no, bo, wszy bo wszyscy robili z nimi interesy no nie było problemu dopóki nie zrobiło się gorąco no i wtedy zapada decyzja w klubie dużych chłopaków tego niestety dajemy na ostrzał bo jego nie da się uratować i on upadł a reszta została uratowana dlaczego? No, to jest bardzo dobre pytanie mnie przy tym stoliku nie było. Wtedy był tym szefem ten, e, Hank Polson, Hanky Pankin, i Bernanke i to między nimi się to odbyło. Także tam wiele ciekawych wspomnień ostatnio drukowali, książek różnych, no i każdy ma inną wersję tych historii to bardzo intrygujące to, jest, że... to już tak klasycznie nie, nie, nie, nie, nieważne, nieważne, nieważne, nieważne czy to mówimy o finansach, ekonomii o historii, o polityce, każdy ma swoją wersję wydarzeń, a historię piszą zwycięzcy no ale prawda jest taka że to jest to jest dżungla i to przyjaciele, wszystko happy będą sobie do ostatniej minuty będą robili ze sobą interesy przychodzi odpowiedni moment i nóż bijają Cezarowi wszyscy zgodnie, bo tak się umówili. Mm -hmm. I ty, no Brutusie, coś. przeciwko mnie. Oj. Bo tak, dlaczego? No, takie jest prawo żongli, no. Cezar dostał 30 parę ciosów. Tak na marginesie. No. no dobrze, to może yy, wróćmy do złota. Ostatnie, powiedzmy, kilka rozważań kilka minut rozważań na temat złota. Yy, jak widzimy złoto w, wobec SDR-a, czyli Special Drawing Rose. Czy ono w jakiś sposób, będąc nie chcę powiedzieć spegowane z żadną walutą, czy w jakikolwiek sposób SDR, Pana zdaniem, może zostać częściowo oparty o złoto w nowym systemie? Ponieważ ja, ja, cały, czas, ja cały czas, szczerze mówiąc, mam problem z tym złotem. Cały no to... czas mam wrażenie, że od, po części... Ono jest takim właśnie bękartem poprzedniego systemu, a po części czymś ważnym. I tutaj wszyscy tak naprawdę mają problem z ustawieniem tego złota w odpowiednim miejscu. No, to, to nie jest przypadłość jednostkowa. Wszyscy poważni mają ten sam problem, Malurscy i wielcy. Mm -hmm. po społu mają ten sam problem, bo no, są co najmniej dwie szkoły Wołomińska i Otwocka i, i jak to się potoczy nikt nie wie, bo e, mafia w Łominie jest mocna, no, ale w Otwocku też nie są głupi, mają kontakty z dawnymi jezbekami i potrafią mm -hmm. zarządzić swoimi rzeczami także dobrze. E, tu, no, a propos Chińczyków, nie, nie bez powodu o nich wspomniałem, bo to jest ta siła wiodąca e, tej fali e, reorganizacji porządku na świecie oni chcą pewien porządek wprowadzić i no i kulturowo, historycznie rzecz biorąc e, byli zawsze związani ze złotem i chcą nawet komuniści chińscy do tych tradycji nawiązują oni na nich bazują, bo to u nich się sprawdziło, no i nadal chcą żeby uczciwy pieniądz kruszec bo nie tylko złoto, srebro przecież u nich było pieniądzem obiegowym przez tysiące lat. Mhm. I tego chcą, do tego dążą. No to jest uczciwe, sprawdzone, działające. Ale czy im się to uda? No to nie jest na tym świecie, jest wiele różnych sprzecznych sił i po drugiej stronie stołu no jest odchodzący dolar który wie, że musi się zreorganizować bo ten system monetarny się musi przewrócić, ale chciałby zachować swoje wpływy, przynajmniej geopolityczne, jeżeli w starciu z Chińczykami mhm. które nabrzmiewa no i będzie trwało przez długie lata być może dekady bo to się tak zapowiada na zimną wojnę typu 20-30 lat tak mówiąc szczerze Mhm. To takie, po takich zmaganiach wszyscy będą wymęczeni i to może się skończyć tak, że Chińczycy no, swoje ambicje e, ograniczą, utemperują no i nie osiągną tego co zamierzali, czyli w 2050 roku światowej dominacji. Mhm. To znaczy nie, że chcą rządzić światem, ale chcą być największą gospodarką i cent centralnym, że tak powiem, zarządcą w swoim regionie już za kilkadziesiąt krótkich lat, trzydzieści. Taki mają plan i go realizują pracowicie, ale mhm. czy do tego dojdzie? No ja jestem sceptyczny i mam taką nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo nie chciałbym się uczyć na starość chińskiego. No, po co mi to jest mogę no, no, okay, jak, jak będę miał ciekawość ale nie chciałbym być do tego zmuszony tak? mm -hmm. a jeżeli takie imperium chińskie zostanie zbudowane no to chyba będę niestety zmuszony a tego nie chciałbym dożyć więc optuję i kibicuję Jankesom, którzy są dla mnie wyborem mniejszego zła <głosy> mówię szczerze pesymiści uczą się chińskiego, optymiści angielskiego, a realiści? Wszystkiego. Wszystkiego, po trochu. Bo, no to będzie trwało i nadal jest niewykluczone, być może powstanie system hybrydowy, łączący wodę z ogniem, czyli papier z, z, ze złotem. Ja to nie wiem. To już jest możliwe, bo na, zwłaszcza jak jeszcze wprowadzą te krypto e, kontrakty, to, to handlowanie złotem w wersji krypto, że tu gdzieś w centralnym skarbcu gdzieś tam będą kwity elektronicznie przekazywane na, na własność złota, absolutnie można sobie wyobrazić, że my nawet bez transportu tego będziemy wymieniali się walutą złotą, no bo mamy kryptomechanizm pewnego handlu, tak? Mhm. przekazywania własności, bo przecież krypto można handlować nie tylko bitcoinem, ale można handlować domem na przykład w Szwajcarii. Te transakcje już się odbywają notarialne przy użyciu poświadczenia właśnie te, te, tego mechanizmu. To działa że mennica w Perth, w Australii wypuściła specjalną aplikację, która umożliwia właśnie poprzez, y, poprzez blockchain y, nabywanie y, złotych futures i try, handlowanie nimi. Może istnieć i to już jest testowane i działa kryptowaluta Banku Centralnego, między innymi w Szwecji, jest promowana Chińczycy, tego się dołączają, że oni do tego dążą, że chcą mieć własnego juana Krypto, czyli że każdy obywatel ma swoje własne konto w banku centralnym i, i tamtymi juanami obraca. No ale już od tego jest tylko krok, od złotego juana, bo to państwo ma w swoim skarbcu tyle i tyle rezerw i one są pewne, no i każdy obywatel ma tyle i tyle, prawda, łuncji swojego złota, w zależności od tego, tak. ile ma juanów. Tak? I w każdej chwili może te złote juany z konta na konto swoje w sklepie przy zakupie bułki albo ryżu, albo przy eksporcie iluś tam maszyn do, do Niemiec z, z, przekazać, zainkasować i bez właściwie żadnych ograniczeń, bo internet nas wszystkich łączy, tak? Więc, mm. więc technologia już potem istnieje. Problemy będą z, z budową tych aplikacji, bo potrzeba do tego politycznej zgody, ale Platformy do tego służące już są przetestowane, już funkcjonują, już są zabiegi różne tam szkoleniowe w Chinach, w MFW, Bank of International Settlements ma własny oddział, który tym się zajmuje, także to no, ta przyszłość może się zrealizować w tej formie właśnie kryptozłota. Mhm. I tu my mówimy, a bo to złoto to mamy prywatnie, trzymamy tu u siebie w kieszeniach. Nie, kochane. Oni mają zupełnie inny pomysł. Oni chcą wszystko kontrolować, więc i twoje złoto mieć u siebie w bezpiecznym centralnym skarbcu, żebyś nigdy go nie zgubił. Mm -hmm. Więc niewykluczone jest, że ta, że ta waluta banków centralnych wedle woli Chińczyków będzie oparta na złocie to mhm. będzie oczywiście restrykcyjne w tym znaczeniu takim deflacyjnym bo świat będzie się znajdował wówczas w takiej w miarę równowadze bo będzie niemożliwa dalsza ekspansja typu kredytowego tak jak jest teraz obserwowane na świecie, tak? ale ma to liczne walory pozytywne jakie? Ano takie idące w, zgodnie z ideą przewodnią globalistów publikowanych od co najmniej 50 lat w ONZ od samego początku powołania ONZ u przewodnią myślą tej organizacji jest zbudowanie stabilnego świata Stabi stabilnego w jakim sensie zrównoważonego rozwoju ale jak dokładnie się przyszedł te dokumenty zrównoważonego to znaczy jakiego to znaczy stagnacji to znaczy rozwoju znikomego ułamków procentów Znajdu... znajdującego się w stanie doskonałej stabilności bez rosnącej populacji bez rosnących w związku z tym problemów tak, bez różnych tam bez bo dużych bomb ekologicznych i tak dalej, wszystko poustawiane wszystko zgrabnie działające jak w szwajcarskim zegareczku a do tego w takich warunkach stagnacyjnych złota waluta jest idealna cóż za utopia no to jest idealny stan świata no, opisany przez Platona w Republice. Mhm. Dlaczego ma się nie, nie zrealizować ten piękny sen, gdzie wszystko jest poukładane, a rządzą mędrcy? Uch. Sama idealnie w niej nie ma nic drożnego, no bo taki stan bło, błogiego spokoju. Bezpieczeństwa, równowagi, zaufania, pozytywnych wartości. No i jest jakoś pożądany w tym czasie niepokoju, walki, wojen, rywalizacji, zbrodni masowych. Po 20-30 latach zimnej wojny każdy będzie pragnąć tylko i wyłącznie spokoju, nieważne jak ten spokój ma wyglądać tego złota bym tutaj nie eliminował wcale z planów to jest jedna z opcji do wiodących ale czy się zrealizuje ja jestem sceptykiem to nadal uczciwie przyznaję nie widzę złota w tej roli monetarnej światowej ale jako jego rola, że tak powiem Zabezpieczająca, jako aktywo rezerwowe, jako to coś, co trzymamy nie w, w, w sejfie bankowym, tylko w tajemnicy przed wszystkimi gdzieś tam zakopane, prywatnie na czarną godzinę, to jak najbardziej, bo te, ta użyteczność w czasach wojny wszelakiej zawsze się potwierdzała, mhm. nawet w postaci złotych zębów. Koronek, no tak. Ja osobiście tutaj przychylam się do jakichś takich obserwowanych trendów do tego, do tych powiedzmy doświadczeń tam historycznych z XX wieku, czyli mam wrażenie, to jest moje zdanie, że dla powiedzmy dla tych wielkich misiów na poziomie międzypaństwowym czy korporacyjnym będziemy mieli do czynienia z takim właśnie koszykiem walut, czy to będzie powiedzmy wprowadzony bankor, jak to Keynes chciał, czy będzie to powiedzmy SDR, w jakiś sposób chociażby częściowo zabezpieczony złotem, chociaż to też będzie trudne, bo tego złota tak naprawdę jest mało na świecie, prawda? To no, jest... Może być, bo trochę więcej go wydobędziemy, a poza tym mhm. zawsze jest kwestia ceny. No, nie może, nie powinno kosztować 1500 dolarów, tylko 15 tysięcy. 50, 30, 300 tysięcy no tylko wtedy ludzie by przetapiali masowo wszystkie skarby starożytne jak na przykład maskę, tu ten no w każdym razie to złoto byłoby w jakiś sposób moim zdaniem połączone yy, z, z, z, z tym właśnie, z tym tierem pierwszym niedostępnym dla nas dla zwykłych wyjadaczy chleba dla nas byłby tier drugi, czyli powiedzmy te waluty już lokalne oparte w jakiś sposób o ten główny koszyk międzynarodowej waluty, którymi byśmy dysponowali, które byłyby znowuż papierowym fiatem. Ale niby papierowym fiatem opartym o koszyk fiata, który jednak w pewien sposób częściowo jest zabezpieczony złotem, srebrem, no tak naprawdę tak naprawdę nie wiemy. No i to, to, to papierowe to już nie będzie, bo te plany są już tak daleko zaawansowane, nie bez kozery jest to 5G wprowadzane tak chybcikiem. No. No, w takiej totalnej łączności papierowego pieniądza w obiegu nie będzie. Bo, bo to jest przyżytek. No. To jest archaiczny przyżytek. Nie. nie, to oni teraz powiedzą, że proszę pana, to jest barbarzyński relikt przeszłości brudny w portfelu, teraz każdy młody, wykształcony z wielkiego miasta płaci smartfonem w Chinach, już nie mówię w Warszawie w Chinach wszyscy płacą smartfonem, no to jak Chińczycy to mogą, to my nie możemy Także skoro ta, ta praca już tak daleko jest zaawansowana no to nie łudźmy się, że papierowy pieniądz przetrwa największe natarcie, największy bój To mhm. toczony jest od kilkunastu lat wcale nie ze złotymi zbieraczami monet, bo ci są traktowani z pobłażliwym uśmiechem politowania, wszędzie, jako gold właśnie, nie. Mhm główne natarcie i główna energia spożytkowana jest na przygotowanie tych systemów elektronicznej wymiany pieniężnej czyli na różne krypto na elektroniczne waluty i tak dalej, i tak dalej tu idą pieniądze, badania, nakłady i tu idą wdrożenia no to, to, to, co oni wiedzą czego my nie wiemy, no wiedzą, że to po prostu jest przyszłość no. wielkie banki zaangażowały w to miliardy, już to, to, to do nas nie ominie a skoro tak no to cieszmy się z tego co mamy mm -hmm. że mamy ciągle wybór, że nie musimy jeszcze płacić smartfonem tak. możemy zapłacić własnej woli. zapłacić gotówką dumnie w sklepie tam gdzie takiego wyboru dokonamy ja takiego wyboru zazwyczaj dokonuję właśnie, żeby zachować swoją poufność, bo nie chcę, żeby ktoś wiedział, co ja kupuję nie dlatego, że to jest tajne tylko dlatego no, dla higieny osobistej, że to jest krok, kolejny wyłom totalnego nadzoru że ktoś wie z dokładnością sekundową co właśnie kupiłem teraz gdzie moja prywatność? A ja tego nie chcę, żeby wiedział teraz, jutro i przez całe moje życie, żebym znał całą moją historię, że o, bo f... do, do, pan rok temu miał problemy z alkoholem. <śmiech> bo nasza sztuczna inteligencja wykryła, że pan zwiększył zakupy. No, urodziny były. A no nie, to proszę pana, to sztuczna inteligencja to wyfiltrowała. To jest zjawisko kwartalne. Pan przez cały kwartał miał problemy. No, no! To, że zapisujemy pana na terapię odwykową z automatu. W Szwecji takie programy działają. Mhm. Yy, tak, kiedy się na przykład kupi cztery, pi cztery piwa w sklepie i tak, można zostać uznanym. Ale, ochrony, to on, a, ale oni mają to w postaci programu, że tamten ekspedient, że tak powiem, notuje w tym swoim systemie i to wie. A teraz działa sztuczna inteligencja, która nie potrzebuje żadnego żadnej państwowej, państwowej sieci monopolu sprzedaży. Oni online wiedzą, co teraz się dzieje w sieciach handlowych po prostu. Hmm? bo dostają te dane razem z notabene z unowocześnionym plikiem, jednocześnie, jednolity plik, jak to się tam nazywa ten VAT-owski, tu nie chodzi o ten, ten plik e, dla Morawieckiego, tylko ten plik rozliczeniowy transakcyjny. Teraz te wszystkie kioski w przyszłym roku będą się rozliczały online. To znaczy każda transakcja vat będzie drukowana już na kwicie niepapierowym, bo to nazywa się, że to są potwierdzenia elektroniczne zakupu. Tak? No ale to mm -hmm. sens tego jest taki, że każda detaliczna transakcja, ona co prawda nie będzie drukowana na papierze, ale będzie archiwizowana i natychmiast przekazywana do centrali. No to mhm. znaczy, że no, VAT, numer tego śmiechowego, cena, opis towaru i wszystko, tak? No i oczywiście klient, no? Tak? Zapłacił kartą, no to wiadomo, z jakiej karty zapłacił, tak? Wiadomo, kto to jest. <śmiech> Rozumiem. No cóż, e... Nie ma takiego draństwa, do którego liberalne państwo nie byłoby tak naprawdę zdolne. Ale Morawiecki tego nie chce. Minister Finansów Nowy też tego nie chce. On wcale nie chce nas podglądać. To ludzie, broń Boże, takie bereźne myśli, oni nawet tego sobie do głowy nie dopuszczają. Techniczny problem i jednocześnie okazja polega na tym, że taki system się idealnie do tego nadaje. Więc ja nie zgaduję, jestem na 100% pewien, że ktoś z tego skorzysta, z tej możliwości. Archiwizacji detalicznych zakupów, wszystkich wszystkich operacji detalicznych na całym rynku. No bo Ministerstwo Finansów te dane ma. Znaczy niedługo będzie miało. Z każdego kiosku kupujesz pan gazetę wyborczą, tak? No i no jak się zapisało. No i wiadomo jak zapłacił gotówką, no to nie wiadomo kto ale jak zapłacił smartfonem, to no, to mamy gościa, no czytelnik gazety wyborczej i wszystko wiadomo znaczy, nie mówię, że to jest jakaś kompromitująca wiedza, ale absolutnie nie, ale jak płaci smartfonem no to, to o, o nim wiadomo wszystko, w jednym miejscu mm -hmm. wystarczy tam sięgnąć no mamy profil zawodnika ktoś po te dane się schyli bo, bo już to robi przecież, tak? Mm -hmm. i żadne RODO czy GDPR nas nie uchroni. No jak sami to im damy do rączki, no to... No, Ale tak jak tak. nam zabiorą gotówkę, no to już nie będziemy mieć innego wyboru. Oczywiście. No cóż, myślę, że na tym możemy na dzisiaj skończyć tematu tak naprawdę znowu jesteśmy dalece od wyczerpania, ponieważ jest to temat z rzeka, złoto w systemie monetarnym, czy złoto, czy kruszce w ogóle. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do tego tematu wrócimy. Także dziękujemy serdecznie za wysłuchanie. Tutaj rozmawialiśmy z, moim rozmówcą był zazowaty Zorro, ze ZorroBlogspot.com a ja jestem enemy, czyli wiceszeryf z bogaty.men. Także dziękujemy serdecznie, zapraszamy za tydzień. Ja dziękuję i od razu zauważę, no, że rozchulaliśmy się na wiele tematów pobocznych, no ale ja od razu przepraszam. Jak mnie, mnie się coś kojarzy, jak ktoś śpiewał znany a, a artysta estrady, jak coś mnie się rzuci na uszy, to mnie wzruszy. No to... Taki jest efekt, no. No to przynajmniej się cieszę, że nam się dobrze rozmawiało. Kłaniamy się. Kłaniamy się i do usłyszenia w następnym odcinku Mielenia ze Zorem na bogato. Tymczasem. Tymczasem.